Małgorzata Lewicka-Kec. Dzień dobry. 16 czerwca w kościele katedralnym w Rzeszowie odbędzie się koncert zatytułowany Bóg, Honor, Ojczyzna. W studiu Stanisław Żyracki, prezes chóru chłopięco-męskiego Pueri Cantores Resovienzes. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pomysł na taki właśnie koncert, patriotyczny koncert? Chcieliśmy uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodzą w naszym kraju przez cały rok, a zatem czerwiec jest też dobrym miesiącem, aby przypomnieć o tych wszystkich, którzy ginęli za naszą ojczyznę, którzy walczyli i pracowali dla niej. I tym koncertem również chcieliśmy złożyć hołd autorom utworów, które wybraliśmy, zarówno tym, którzy pisali teksty, jak i tym, którzy pisali muzykę, bo widać w nim tego ducha, tę ideę, Bóg, honor, ojczyzna, która przyświecała im, a która również przyświeca nam, wykonującym ten koncert. Wspomniał Pan, że usłyszymy piękne pieśni patriotyczne, że będzie to hołd również dla autorów. Jakie zatem utwory wybrzmią? Będą utwory zarówno średniowieczne, jak i renesansowe, poprzez romantyczne, aż do współczesnych. Z najnowszych kompozycji bardzo, bardzo świeżych, to będzie aranżacja Dominika Lasoty, naszego byłego chórzysty, świetnego już kompozytora młodego pokolenia, który właśnie specjalnie dla naszego chóru napisał aranżację do piosenki Biały Krzyż Krzysztofa Klęczona i Jana Kondratowicza. Będą też utwory Fryderyka Chopina, który, jeden z nich, zaśpiewa jak i kilka innych, nasz stały gość naszych koncertów, pan Jacek Ścibor, któremu będzie towarzyszył na fortepianie Marcin Kasprzyk. A jeżeli chodzi o te wcześniejsze utwory, bo mówił pan o utworach średniowiecznych, to co będziemy mogli usłyszeć już konkretnie? Zapewne zabrzmi Boga Rodzica. W jednogłosie oczywiście będzie dużo pieśni maryjnych, będzie również Bogu Rodzico Dziewico, do słów Juliusza Słowackiego. Będzie renesansowy utwór, zapewne Mikołaja Gomułki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla swoich gustów muzycznych, a dla serca Polaka na pewno wszystkie utwory będą piękne. Chcemy wystąpić również z utworem Jana Pietrzaka, Taki kraj, partię solową, zaśpiewa Tomek Nowak nasz sopran, a towarzyszył mu będzie na fortepianie Marcin Florczak, nasz dyrygent. Muzyka będzie ilustrowana slajdami wyświetlanymi na ekranie. Skąd taki pomysł? Kiedyś już dwa lata temu, jak organizowaliśmy koncert Polonia Chrystiana z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, pokusiliśmy się o taki eksperyment, aby wyświetlić, zilustrować muzykę slajdami aby pokazać też twarze twórców utworów, które wykonujemy. Czasami są też zdjęcia z naszych podróży, zwłaszcza na Kresy Wschodnie, gdzie te 50% naszych terenów i tym samym naszej kultury w pewnym sensie zostało tam i stamtąd przywozimy wspomnienia, które również są, są ilustracją do właśnie tych wykonywanych pieśni, ponieważ wtedy ten pomysł podobał się przynajmniej większości słuchaczom, postanowiliśmy powielić go i tym razem. Przypomnijmy, panie prezesie, kto tworzy chór Puericantores? Może trudno w to uwierzyć, ale chór liczy właściwie już 100 osób razem z młodzikami, których przyjęliśmy do naszego zespołu w tym roku, przybyło ich kilkunastu i razem z nimi, tak jak powiedziałem, jest nas około Stu osób zostali solidnie przygotowani przez Marcina Florczaka i pięknie włączyli się do naszej wspólnoty, otrzymując przy okazji muszki i kamizelki. Czyli to było takie swoiste pasowanie na chórzyste katedralnego chóru. Znakiem rozpoznawczym chóru są przepiękne marynarki, a kamizelki i muszki? A kamizelki są takim znakiem dla tych chłopców, że jesteście adeptami. A jak przyjdzie czas, to ubierzecie się i w te przepiękne marynarki. Oprócz nich, tak jak powiedziałem, jest ponad 80 chórzystów. To są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. Są też i studenci, są też i starsze osoby. Jest ich już coraz mniej. Głównie młodzież zasila nasz chór. Chodzą na próby regularnie. Można się tylko cieszyć, że tak pewną ręką Marcin Floczak ten chór prowadzi. O przynależności do chóru Pueric Cantores decyduje przede wszystkim, decydują umiejętności. Czy umiejętności i zarazem ciężka praca, talent? Trzeba powiedzieć, że prowadzenie chóru katedralnego, o czym najlepiej wie dyrygent, jest niezwykle trudne, dlatego tych chórów jest tylko w Polsce kilkanaście. Trudność polega na tym, że trzeba co roku... Dobierać nowych chłopców, przesłuchiwać kilkuset, żeby wybrać kilkudziesięciu z tych jakaś niewielka grupa, tak jak w tym roku na przykład tylko kilkanaście osób zostało i chce chodzić, więc to jest bardzo żmudna praca. Po pięciu latach chłopcy mutują, przechodzą do tenorów i basów albo całkowicie odchodzą z chóru i to jest ta pierwsza trudność, że chodzą nie tylko ci, którzy pięknie śpiewają, ale ci, którzy potrafią połknąć bakcyla przy należności do chóru i zostać w nim. I tak się zdarza, że jeżeli ktoś już zostaje po roku, to zostaje już na wiele lat, ponieważ chłopcy się bardzo integrują choćby na wyjazdach. Ostatnio byliśmy w Grodnie kilka tygodni temu, czy na cotygodniowych obozach we Frysztaku, które organizujemy ćwiczeniowo-wypoczynkowe. Jest tam blisko wszystkich około 90 i na tych obozach chłopcy się ze sobą bardzo zżywają. Obcują na próbach z kulturą wysoką, uczą się dyscypliny, uczą się pracy i widzę, że mają z tego autentyczną przyjemność. Z początku są podprowadzani przez rodziców, potem już chodzą sami z siebie. I to jest wielki sukces, taki właśnie dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, który spełnimy. A razem z tym przychodzą również sukcesy właśnie takie wokalne. Zdobywamy pierwsze miejsca, drugie, trzecie na różnych festiwalach. Ostatnio na Przeglądzie Rzeszowie zdobyliśmy drugie i trzecie miejsce. No i te wyjazdy, które są nagrodą dla chórzystów, staramy się co roku wyjechać gdzieś za granicę, dalszą albo bliższą. I tak jak wspomniałem, ostatnio byliśmy prawie pięć dni w Grodnie. Zwiedziliśmy dużo Pięknych miejsc, w przepięknym mieście, jakże bliskim sercu Polaków. Byliśmy też nad kanałem augustowskim, jak również w ciągu dwóch dni podróży zobaczyliśmy bardzo dużo na obecnej polskiej ścianie wschodniej. Organizatorem tego koncertu jest oczywiście Katedra Rzeszowska. Kto jeszcze włączył się w jego przygotowanie? No oczywiście Katolickie Towarzystwo Śpiewacze, którego jestem prezesem i które działa przy chórze i dla dobra chóru ale również i partnerem przedsięwzięcia jest województwo podkarpackie. Bardzo dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu i bardzo dziękuję władzom miasta, ponieważ koncert jest dofinansowany z budżetu gminy Miasto Rzeszów. Panie Prezesie, to zaprośmy do udziału w tym koncercie. Bardzo gorąco Państwa zapraszam 16 czerwca na godzinę 16 do Rzeszowskiej Katedry. To będzie sobota popołudnie. Nie będą Państwo żałowali poświęconego czasu na wysłuchanie pięknego koncertu patriotycznego w wykonaniu Katedralnego Chóru chłopieńco męskiego pod dyrekcją Marcina Florczaka. Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy wszystkich. Zaproście znajomych, rodziny. Świętujmy razem to stulecie niepodległości naszej ojczyzny. Zapraszamy oczywiście do udziału w tym koncercie. A ja przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był Stanisław Żyracki, prezes chóru Puericantores Resoviences. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.